Zwłaszcza potem, w roku 1913, kiedy Ferdynand Bułgarski, były dane, że z poduszczenia Austrii, rzucił się na Serbię i wywołał drugą wojnę bałkańską, w której przeciw Bułgarii wystąpiła Rumunia. Kiedy Bułgaria została pokonana, a znaczenie Serbii urosło, polityka austriacka musiała się przyznać przed sobą do całkowitej klęski że zaś przy wzmocnieniu Serbii jednocześnie wzmocniła się pozycja Rosji w Belgradzie, że Serbia, czując w Rosji oparcie, coraz śmielszą przybierała postawę, polityka austriacka niepowodzenie swe przypisywała przede wszystkim Rosji i w niej główną widziała przeszkodę. Jednocześnie z wystąpieniem na widownię Związku Bałkańskiego Austria drugi raz już, w krótkim czasie, pierwszy raz po aneksji Bośni i Hercegowiny, zaczęła robić głośne przygotowania do wojny z Rosją. Najgłośniej pobrzękuje szablą ten, kto nie ma zamiaru dobywać jej z pochwy. Ta hałaśliwość właśnie przygotowań austriackich budziła podejrzenia, że Austria wcale się nie zabiera do wojny z Rosją. Może wojskowi mieli na nią ochotę, wiedząc o nieprzygotowaniu Rosji. Politykom wszakże najwidoczniej chodziło o zastraszenie współzawodnika w polityce bałkańskiej. Jeżeli tak istotnie było, to ta gra nie była bardzo potrzebna, bo Rosja w owym czasie wcale nie była nastrojona wojowniczo i nie zabierała się do wyjścia poza dyplomatyczne środki działania. Byliśmy wówczas prawie pewni, że wojny nie będzie, że jeszcze na nią chwila nie przyszła. Rosja wojny nie chciała. Wiedziała zaś, że zaczepiwszy Austrię, będzie miała do czynienia i z Niemcami. Sojuszniczka Rosji, Francja, także starała się za wszelką cenę zachować pokój i do wojny zaczepnej nie zachęcała. Austria zaś, gdyby nawet miała zamiar napaść Rosję, mogła to zrobić tylko za zgodą Niemiec. Inaczej byłaby pozostawiona samej sobie, zmuszona do walki na dwóch frontach, rosyjskim i bałkańskim. Niemcy wówczas były przeciwne wszczynaniu wojny. Widziały one głównego swego wroga w Anglii i do rozprawy z nią się przygotowywały. Słusznie pragnęły uniknąć jednoczesnej wojny z Anglią i Rosją, a co za tym idzie, i z Francją. Dla tych, co jako tako rozumieli tradycyjną linię polityki pruskiej, musiało być jasne, że Niemcy na wojnę z Rosją nie pójdą, dopóki nie wyczerpią wszystkich środków pokojowego jej ujarzmienia i zaprzężenia do rydwanu swojej polityki. Wojna między Rosją a Niemcami była w naszym przekonaniu w niedalekiej przyszłości nieunikniona, ale tylko dlatego, żeśmy znali Rosję i byli pewni, że weźmie w niej górę świadomość, że związek z Niemcami oznacza zależność od nich i zrzeczenie się mocarstwowej roli. Sądziliśmy... Że jej wahania w stosunku do Anglii wkrótce znikną i że trójporozumienie stanie się związkiem mocnym, którego żadna dyplomacja nie rozbije. Wtedy zaś, kiedy Rosja zdecyduje się stanąć bez wahań w obozie przeciwniemieckim, kiedy Niemcy stracą wszelką nadzieję na opanowanie jej drogą pokojową, wybije godzina wojny. Tak rozumiejąc politykę niemiecką można było w roku 1912 mieć prawie pewność, że wojny nie będzie, a nadto można było zdać sobie sprawę z tego, jak się Berlin zapatruje na postępowanie Austrii i jakie z niego dla swej polityki stara się wyciągnąć korzyści. Otóż kto śledził wówczas bacznie politykę międzynarodową, ten widział jak jednocześnie z austriackimi pobrzękiwaniami szablą. Z Berlina szła wytężona akcja z celem odciągnięcia Rosji od Anglii, a związania jej z Niemcami. W samej Rosji rozwinięto w tym kierunku ogromną robotę, która szła tak daleko, że starano się przekonać Rosję, że powinna się wyrzec całkiem polityki europejskiej, a zwrócić się wyłącznie ku Azji. Stąd wniosek, że przymierze z Francją i porozumienie z Anglią nie ma żadnej wartości że trzeba związać się z Niemcami i Austrią, wrócić do tradycji świętego przymierza. Próby w tym kierunku były ponawiane aż do roku 1914. Politycy berlińscy i germanofile rosyjscy uważali, że głośne przygotowania Austrii do wojny z Rosją, strasząc Rosję potrzebującą pokoju, wytwarzają nastrój ułatwiający przekonanie jej, że powinna się zbliżyć do Niemiec, które jedynie mogą jej pokój zagwarantować. I tu nie ma chyba potrzeby długo tłumaczyć, jakie znaczenie miał dla polityki niemieckiej ruch niepodległościowy w Galicji. Stara metoda pruska. Gdy inne środki nie pomagały, Trzeba zastosować ten, który zawsze był skuteczny. Zawsze wiązał Rosję z Prusami. Na widok powstającego znów niebezpieczeństwa polskiego Rosja musi się rzucić w objęcia Niemiec. Tak pod hasłem niepodległości Polski pracowano w Galicji nad przygotowaniem gruntu do odnowienia Świętego Przymierza. W ponurym obrazie rewolucji bolszewickiej w Rosji najbardziej chyba przygnębiający jest widok skazańca, który przed rozstrzelaniem sam sobie grób kopie. Rolę takiego skazańca przeznaczyła naszemu narodowi polityka pruska. Jako Polak niczym się nie czułem tak zgnębiony. Tak upokorzony, jak tym, że znajdowała ona u nas ręce chwytające za łopatę i kopiące dół, w którym Polska miała spocząć. Równie smutnych momentów nie ma w całej naszej tragedii porozbiorowej. Spróbujmy tylko na chwilę przedstawić sobie, jakie byłyby losy Polski, gdyby Niemcom... Przed kilkunastu laty udało się było rozbić potrójne porozumienie, związać Rosję z sobą i z Austrią i odbudować święte przymierze. Niezawodnie ta kombinacja nie trwałaby wiecznie, ale mogłaby istnieć dość długo, ażeby to wystarczyło do ostatecznego złamania polskości w zaborze pruskim. W owym czasie właśnie wchodziła w życie ustawa o wywłaszczeniu, do podzielenia Galicji na polską i ukraińską. Do poczynienia dalszych spustoszeń w krajach zabranych, łącznie już z gubernią Chełmską, wreszcie do takiej dezorganizacji naszego życia, naszych sił i naszej myśli narodowej w pozostałych częściach Polski, że nie tylko bylibyśmy sprowadzeni raz na zawsze na stanowisko Jednego z małych narodów, ale i w tej nawet roli smutnie byśmy się przedstawiali. Do tego szły Niemcy w chwili, kiedy rozwój sytuacji międzynarodowej otwierał dla naszej sprawy widoki zwycięstwa. Używały Niemcy wszelkich środków, ażeby Rosję zmusić do poddania się ich polityce. Jednym z najbardziej obiecujących było ponowne rzucenie haseł polskiej walki zbrojnej przeciw Rosji. Hasel rozbrzmiewających głośno pod opiekuńczymi skrzydłami monarchii habsburskiej. Jak przed półwiekiem manifestacje warszawskie poprzedzające wybuch powstania 1863 roku zastraszyły Rosję, wykopały przepaść między nią a Francją i związały ją z Prusami – co Polsce przyniosło okres najstraszniejszego ucisku i niszczenia cywilizacji narodowej w zaborze pruskim i rosyjskim, a Niemcom dało wolną rękę do zwycięstwa nad Austrią i Francją. Tak w roku 1912 ruch niepodległościowy w Galicji miał znów zastraszyć Rosję niebezpieczeństwem polskim, Oderwać ją od państw zachodnich Związać z Niemcami i Austrią W rezultacie zaś przynieść Polsce okres olbrzymich Niepowetowanych strat narodowych Odbierających jej raz na zawsze widoki Zostania wielkim narodem Austrii dać wolną rękę na Bałkanach Niemcom zaś umożliwić rozprawę z Anglią A niezawodnie i z Francją Gdyby się to było udało Ruch niepodległościowy w Galicji mógłby był się pochwalić, że odegrał jeszcze większą rolę w losach świata niż powstanie 1863 roku. Za tę zaś rolę zapłaciłaby przede wszystkim Polska całą swoją przyszłością, a udałoby się niezawodnie, gdyby hasła galicyjskie wywołały dostatecznie silne echo w zaborze rosyjskim. Urzędowa Rosja, wroga Polsce i poza sferami kierowniczymi polityki zagranicznej przeważnie germanofilska tylko na to czekała. Byli ludzie, którzy na widok tego, co się działo wówczas w Galicji popadali w beznadziejność. Naród, mówili, który do tego stopnia jest pozbawiony mózgu politycznego, tak zdolny do samobójczej roboty, który tak łatwo daje się używać za narzędzie wrogom, dążącym do zniszczenia jego bytu, nie ma przyszłości. Był to pesymizm nieuzasadniony, wynikający z niezrozumienia warunków, które wytworzyły psychologię owych niepodległościowców. To nie była psychologia narodowa polska. Była to psychologia emigracyjna z rozmaitymi, o wiele gorszymi dodatkami. Przodującą rolę w ruchu odgrywali emigranci socjalistyczni z zaboru rosyjskiego, którzy przebywali do owego czasu za granicami Polski albo też, jeżeli siedzieli w Galicji, nie umieli wejść w miejscowe społeczeństwo, żyli jak wśród obcych. Rekrutowali sobie zwolenników wśród młodzieży, też głównie z zaboru rosyjskiego, która, wyrzucona przez strajk szkolny, oderwała się od swego środowiska i rozwinęła w sobie psychologię emigracyjną. Z własnych spostrzeżeń moich z lat studenckich wiem, jak łatwo młodzież nasza, kształcąca się za granicą, a nawet tylko za kordonem, uczyła się myśleć po emigrancku, traciła Poczucie rzeczywistości. Ludzie, którzy nie znali bliżej społeczeństwa miejscowego w Galicji, zwłaszcza zachodniej, nie zdawali sobie sprawy z tego, że i ono, o ile nie myślało kategoriami austriackimi, o ile zwracało się myślą ku Polsce jako całości, ku sprawie niepodległości ojczyzny, także było nauczone przeważnie traktowania sprawy w sposób oderwany od rzeczywistości, raczej literacki, emigracyjny. Tę dziwną psychologię wyjaśniają zamieszczone w owym czasie w przeglądzie narodowym w artykule Ferment Przedwojenny, listopad 1912 roku głębokie uwagi mego zmarłego przyjaciela Zygmunta Balickiego, jednego z ludzi najbardziej zasłużonych w prostowaniu dróg myśli politycznej narodu. Rodacy nasi w Galicji Wschodniej w zetknięciu z kwestią ruską nauczyli się o wiele bardziej realnego ujęcia spraw narodowych, a myśl ich, pobudzana trudnymi zagadnieniami ich bytu, zwracała się o wiele więcej ku sprawie polskiej jako całości, nie w sposób oderwany, ale w związku z otaczającą ich rzeczywistością. Duży postęp w pojmowaniu sprawy polskiej, Odbył się pod wpływem pracy rozpoczętej w swoim czasie przez Przegląd Wszechpolski. Niemniej przeto szerokie koła społeczne, ćwiczone w patriotyzmie obchodowym, traktowały sprawę polską jak jasełka. Wśród tych kół właśnie ruch 1912 roku znalazł bardzo sprzyjające środowisko. Nie należy nadto zapominać o roli zawodowych literatów, Którzy w tym ruchu wzięli niepomiernie liczny udział I umysłowo mu przewodzili Bez potrzeby podawania w wątpliwość Najlepszych intencji tych ludzi Trzeba zauważyć, że ich ustrój duchowy Nie sprzyjał pojmowaniu sprawy ze stanowiska obowiązku I poczucia odpowiedzialności Oraz zbytniemu liczeniu się Z realnymi następstwami słów i czynów Niepodległościowość bo taki nawet piękny wyraz ukuto dla wzbogacenia naszego słownika pojęć oderwanych. To dla nich był prąd myśli, tak czy inaczej odpowiadający potrzebom ich ducha. Ibsen, Strindberg, Nietzsche, Bergson, modernizm, socjalizm, Polska – to wszystko było jedna klasa pojęć. Polska to cosik w chmurach, jak powiedział wówczas jeden z poetów. Nikt się tam nie trudził nad poznaniem tła, na którym sprawa polska się rozgrywała, nad przyjrzeniem się bliżej współczesnej sytuacji międzynarodowej. Nawet ci, którzy szeroko się rozpisywali o położeniu międzynarodowym sprawy polskiej, traktowali to położenie w bardzo ogólnych, mniejsza o to, czy trafnych liniach. Nie liczyli się z nieustannymi w nim zmianami. Przestrzegano ściśle tradycji naszych powstań, których organizatorowie szli na oślep, nie zwracając uwagi na współczesne warunki zewnętrzne. Ruch niepodległościowy miał cichych zrazu sojuszników w politykach galicyjskich, spadkobiercach szkoły krakowskiej. Ci o sprawie polskiej myśleć już nie umieli i nie rozumieli polityki międzynarodowej, bo widnokrąg ich myśli zamykał się w Wiedniu. Cała ich polityka ześrodkowała się na dwóch celach. Pierwszy, główny, to władza w Galicji. Drugi, to wpływ w Austrii. Dla nich sprawa polska w razie zwycięskiej wojny Austrii z Rosją przedstawiała się właściwie jako rozszerzenie Galicji, zwiększające rolę Polaków w monarchii haubsburskiej, dające im stanowisko może nawet takie, jakie mieli Węgrzy. I tu zgadzała się z przywódcami socjalistycznymi ruchu którzy przez niepodległość w owym momencie rozumieli urządzenie Polski pod berłem habsburskim na podobieństwo Węgier. Dla pozyskania sobie Wiednia do korzystnej dla Polaków kombinacji trzeba było sprzyjać popieranemu przez rząd ruchowi niepodległościowemu. Była to najlepsza polityka narodowa z punktu widzenia ludzi, których myśl z ram austriackich już się wydobyć nie była zdolna. Wskazuje tu tylko na rolę i na psychologię żywiołów działających w mniej lub więcej dobrej wierze. O innych czynnikach, bardziej podejrzanych lub wyraźnie pracujących dla króla pruskiego nie mówię. Takich nigdy nie brak w podobnych okolicznościach, zwłaszcza w kraju posiadającym sporo obcego żywiołu, gdzie trudno nieraz rozróżnić między Polakiem a człowiekiem obojętnym lub nawet wrogiem Polski. Ma się rozumieć ruch niepodległościowy, nie ograniczał się do Galicji. Rozwinięto w zaborze rosyjskim żywą propagandę, która w pewnych kołach znalazła grunt podatny. Miała ona swoje organy i w prasie warszawskiej, które z konieczną ze względu na władze rosyjskie rezerwą starały się jej służyć. Miała też ludzi na wydatnych w życiu społecznym stanowiskach, którzy jej sprzyjali. Napotkała tu wszakże na przeszkody w zdrowym rozsądku społeczeństwa i w zorganizowanym przeciwdziałaniu ze strony naszego obozu. Każdy kraj ma ludzi poczciłych, a lekkomyślnych, głupich, a ambitnych, niedoświadczonych i nieuków a pewnych siebie. Każdy ma swych zbrodniarzy. Każdy wreszcie ma żywioły narodowo niepewne lub wprost obce, gotowe łączyć się z wrogiem. Słowem, każdy kraj ma ludzi zdolnych wyrządzać mu szkody, nawet go zgubić, gdyby im na to pozwalano. Chodzi o to tylko. Żeby nie pozwolić. Swojego czasu powiedziałem w przeglądzie wszechpolskim, że powstanie 1863 roku było istotnie klęską narodową. Tylko ci jego świadkowie, którzy po klęsce ferowali wyroki na organizatorów powstania jako na sprawców klęski, pod jednym względem nie mieli słuszności – Winni byli zarówno ci, którzy zrobili powstanie, jak ci, którzy mu nie przeszkodzili, choć rozumieli krzywdę gotującą się dla Polski. Odpowiedzialność ponosiło całe społeczeństwo, całe pokolenie. Jeżeli się ma sumienie, i poczucie odpowiedzialności. To nie wolno biernie patrzeć na zgubne poczynania. Trzeba przeciw nim walczyć. Z równym męstwem. Z równym poświęceniem. Jak na granicy przeciw obcemu najazdowi. Kiedy w roku 1905 usiłowaliśmy ratować kraj od rewolucji, kiedy po ulicach Warszawy świstały kule z karabinów rosyjskich i z Browningów polskich i żydowskich, zapytałem raz jednego z mych młodszych towarzyszy pracy i walki. Od jakiej kuli wolałbyś zginąć? Czy z rosyjskiego karabinu? Czy z miejscowego Browninga? Odpowiedział mi bez wahania. Pewnie, że z Browninga. Walczymy przeciw rewolucji. Śmierć od kuli rosyjskiej byłaby dziś głupią śmiercią przypadkową. Postrzelone zaś z Browninga, wiedziałbym, za co ginę. Otóż to tacy ludzie sprawili, że dziś jest Polska. Bo oni nie dopuścili do tego, żeby sprawa polska była jeszcze raz zgubiona przez samych Polaków. I tylko przy istnieniu takich ludzi możemy zostać na powrót wielkim narodem. Odbudowanie Polski jest wynikiem współdziałania wielu czynników, przeważnie od nas niezależnych. Od dłuższego już czasu wytwarzała się korzystna dla naszej sprawy koniunktura międzynarodowa. W tym okresie przygotowawczym, a nawet później, w pierwszej połowie wojny, Nasza rola głównie polegała na tym, żeby tej koniunktury swoim postępowaniem politycznym nie popsuć. Jeżeliśmy zaś jej nie popsuli, to dlatego, że byli w Polsce ludzie, którzy czujnie strzegli należytej postawy narodu i bezwzględnie zwalczali wszelkie próby narzucenia krajowi innej, która byłaby dla sprawy polskiej zgubną. Na nic się nie przyda, najgłębsze rozumienie potrzeb i zadań, jeżeli nie ma odwagi i energii umiejącej dobrą myśl obronić i w czyn wcielić. Dlatego to, powtarzam, Polska zawdzięcza swoje odbudowanie szeregowi ludzi z charakterem, z odwagą i poświęceniem, którzy nie tylko mieli myśl rozumną, ale umieli przy niej stać mocno w najtrudniejszych chwilach, walczyć o nią konsekwentnie i zapewnić jej przewagę w postępowaniu narodu. Okres sześcioletni od aneksji Bośni i Hercegowiny przez Austrię do wybuchu wojny był w tej walce okresem najtrudniejszym. Wszystkie trzy rządy rozbiorcze pracowały nad tym, żeby postawę naszą zmienić. Niemiecki przez swoje ciche, ale głęboko sięgające wpływy nie tylko w Austrii i w Rosji, ale i w samej Polsce. Austriacki przez ukazywanie Polakom rąbka nadziei, przez pomaganie ruchowi niepodległościowemu w Galicji i propagandę w Królestwie. Rosyjski, przez prowokowanie Polaków, wzmocnioną polityką przeciwpolską, która jakby wymyślona była na to, żeby społeczeństwo doprowadzić do rozpaczy. Miałem wówczas przeczucie, że my, których przeciwnicy nazywali ugodowcami, agentami rządu, carskimi sługami. Jesteśmy najbardziej znienawidzonym przez rządową Rosję obozem w Polsce. Rządowa Rosja w ogromnej swej większości i cała administracja rosyjska naszego kraju pragnęła odnowienia związku z Niemcami. Z radosną nadzieją patrzyła na idącą z Galicji propagandę ruchu zbrojnego. Baczne przyglądanie się temu, co się wówczas działo, Ogromnie mi pomogło do zrozumienia historii naszych powstań. W królestwie w owym okresie zaczęto osaczać nasz obóz z różnych stron. Do dawnych przeciwników przybywali nowi. Wielu z tych, którzy dawniej byli mniej lub więcej wrogami po naszej stronie, teraz zwracało się przeciw nam. Pomagało robocie starającej się nas zniszczyć. Ludzie, którzy poprzednio trzymali się z daleka od walk politycznych, chroniąc się pod płaszczem bezpartyjności, teraz zaciągali się do nagonki. Ci, co dawniej zwalczali nasz szowinizm w imię zasad humanitarnych, ogólnoludzkich, dziś szeregowali się pod hasłem obrony czystości polskiego patriotyzmu, jego świętych tradycji porozbiorowych. Określenie naszej polityki jako sprzeniewierzenia się zasadniczym wskazaniom patriotyzmu znalazło się nawet w związku z moim nazwiskiem w Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej, w życiorysie jednego z żyjących działaczy warszawskich, Libickiego. Postanowiono nas pogrzebać nawet w oczach przyszłych pokoleń. Jedna rzecz była uderzająca. Wszystko, co się znajdowało w jakimkolwiek, nawet najluźniejszym związku z Żydami, było przeciw nam. Ma się rozumieć w imię patriotyzmu. Widoczne było, że główny kanał, przez który przenikają wpływy niemieckie do Polski, to nasze żydostwo. Tego związku między naszymi Żydami a Niemcami przeciąć nie mogliśmy. Nie mogąc zamknąć kanału od tamtego końca, Trzeba było go zamknąć od naszego. Odciąć społeczeństwo polskie od wpływów żydowskich. Już od dłuższego czasu, zwłaszcza zaś od roku 1905, Żydzi postępowaniem swoim zdobywali sobie pozycje wyraźnych wrogów Polski. Skrajniejsze wśród nich żywioły nie maskowały się pod tym względem wcale. Rozzuchwalone naszym upośledzeniem politycznym. Naród, który nie miał swego państwa, nie miał w swych rękach władzy, nie miał widocznej siły, z którą by się należało liczyć, nie mógł mieć Żydów po swojej stronie. Istniał cały szereg powodów, dla których należało zająć jasne względem Żydów stanowisko. Powodów leżących w dziedzinie gospodarczej, cywilizacyjno-narodowej, etyczno-społecznej. W owym okresie znalazła się na porządku dziennym kwestia żydowska w samorządzie miejskim. Skutkiem wniesienia przez rząd do dumy projektu ustawy samorządowej. Przed nami stała jeszcze ważniejsza od tego kwestia polityki narodowej polskiej, której wpływy żydowskie groziły zniszczeniem. Zrozumieliśmy, że dłużej zwlekać nie można. Postanowiliśmy wypowiedzieć Żydom otwartą walkę. Sposobność do tego dały wybory do czwartej dumy, do których Żydzi, dzięki zmieniającym procedurę wyborczą wyjaśnieniom petersburskiego senatu, otrzymali w Warszawie większość uprawnionych do głosowania. Nie miałem wówczas zamiaru brać mandatu poselskiego, gdyż położenie w kraju nakazywało mi pracować na miejscu. Wobec wszakże wyzywającego zachowania się Żydów postawiłem swą kandydaturę, ażeby przeprowadzić wybory pod hasłem walki z Żydami. Zacięta walka, która nas, a mnie w szczególności dużo sił kosztowała, zakończyła się wyborem socjalisty, a w odpowiedzi na to proklamowaniem bojkotu Żydów przez społeczeństwo polskie. Atmosfera natychmiast się oczyściła. Stanowisko nasze w społeczeństwie stało się tak mocne, jak bodaj nigdy przedtem. Położenie żywiołów związanych z Żydami zrobiło się trudne. Wielu ludziom, którzy do owego czasu ulegali wpływom żydowskim, otworzyły się oczy i bez wahania z Żydami zerwali. Teraz już byliśmy pewni, że polityce naszej nie grozi zagłada. Najszerszy kanał wpływów niemieckich na Polskę został skutecznie zatkany. To nam dało większą swobodę działania, paraliżowania roboty austriacko-polskich niepodległościowców. Im hałaśliwiej ci głosili hasła walki zbrojnej przeciw Rosji, zużytkowane przez żywioły germanofilskie w Rosji w celu zbliżenia jej do Niemiec, tym dalej myśmy szli w podkreślaniu naszej życzliwości dla Rosji. Ma się rozumieć nie rządowej. Widząc zbliżanie się chwili rozstrzygającej, usuwaliśmy ze stosunków polsko-rosyjskich możliwie wszystko, co je zadrażniało. Było to wobec prowokującej polityki rządu bardzo trudne zadanie, najtrudniejsze może, jakie miałem w życiu. W owym to okresie Ułagodził się w pewnej mierze stosunek między nami a stronnictwem polityki realnej, czyli tak zwanymi ugodowcami. Nie było to dla nas również bardzo łatwe. Wymagało dużego zapomnienia o miłości własnej, gdyż ci, nie rozumiejąc naszych celów, a mając bardzo wysokie mniemanie o wartości swojej polityki, byli przekonani, że lekcje ich zaczynają skutkować i że przechodzimy na ich podwórko. Niechby sobie byli to przekonanie mieli, byle nam pomagali w naszym trudnym zadaniu. Liczyłem na nich, że jako ludzie z niemałą kulturą i z dużymi stosunkami przydadzą się do nawiązania stosunków politycznych na Zachodzie, co wobec zbliżających się wypadków było bardzo pilne. Sam te stosunki nawiązywałem od szeregu lat, ale moja skromna pozycja społeczna i skromniejsze jeszcze środki materialne nie pozwalały mi zrobić nawet tyle, ile mógłby zrobić jeden człowiek będący w innych warunkach. Niestety zawiodłem się pod tym względem na realistach. W roku 1913 na wspólnej konferencji z kierownikami polityki realnej zaproponowałem im utworzenie Razem Niewielkiej, poufnej grupy ludzi, która by zajęła się nawiązaniem stosunków politycznych w sferach rządzących Francji, Anglii i w Watykanie, a także wejście w stosunki z głównymi organami prasy zachodnioeuropejskiej. Propozycja ta przyjęta została głucho. Przekonałem się, że na żadne w tym względzie współdziałanie liczyć nie można. Miałem w tym ostatni dowód że stronnictwo polityki realnej na równi ze stronnictwem krakowskim jest wielką przeszkodą do zorganizowania właściwej polityki polskiej. Nazajutrz prawie po tej konferencji zasiadłem do pisania książki o upadku myśli konserwatywnej w Polsce. Nasze próby wytłumaczenia kierownikom ruchu galicyjskiego, że są na błędnej drodze, spełzły na niczym. Zdaje się, że w roku 1912, nie przypominam sobie daty, odbyła się w Krakowie konferencja z nimi, w której z naszej strony wziął udział Zygmunt Balicki. Przedstawił on im przeze mnie napisany memoriał, w którym starałem się ich przekonać, że tak zwana orientacja austriacka jest fikcją, bo kto idzie z Austrią, ten idzie z jej sojusznikiem Niemcami, największym i najniebezpieczniejszym wrogiem Polski że złudzeniem wynikającym z zupełnego nieporozumienia wzajemnego stosunku tych dwóch państw i ich stanowiskach w kwestii polskiej jest nadzieja, że w razie ich zwycięstwa nad Rosją Austrii przypadnie główna rola w rozstrzygnięciu kwestii polskiej. Niemcy na to nigdy nie pozwolą i same powezmą decyzję zgodną ze swoimi planami. Że Najprawdopodobniejszym rozstrzygnięciem w razie tego zwycięstwa będzie podział królestwa kongresowego pomiędzy Niemcy i Austrię, a pewnie jeszcze pomiędzy trzy państwa, co będzie jeszcze większym od dotychczasowego rozbiciem narodu, bo zniszczy jedyne, znaczniejsze jego skupienie, jakim jest królestwo. A zatem będzie klęską narodową. Jako linię przypuszczalnego podziału wskazałem w tym memoriale mniej więcej odpowiadającą tzw. Knesebecker-Grenze, która potem stała się linią demarkacyjną pomiędzy okupacją niemiecką i austriacką. Ta granica pozostała do końca wojny. Pomimo aktu dwóch cesarzy 5 listopada 1916 roku ustanawiającego Królestwo Polskie z nieokreślonymi od wschodu granicami. I nie wiadomo, czy w razie zwycięstwa państw centralnych nie okazałoby się trwalszą od owego aktu. Pokój Brzeski, odcinający część królestwa na wschodzie do Ukrainy, w ostatecznym wyniku do Rosji, potwierdził moje przypuszczenie co do udziału trzeciego państwa w tym rozbiorze miniaturowej Polski stworzonej na Kongresie Wiedeńskim. Przemawialiśmy do tych ludzi jako do rodaków, do współobywateli. Przemawialiśmy argumentami, które musiały mieć wagę dla każdego, kto się cokolwiek zastanawiał w swym życiu nad istotą i położeniem kwestii polskiej. Nic to nie pomogło. Albo sprawy polskiej całkiem nie rozumieli, albo nie chcieli rozumieć. Jedno mam tylko tłumaczenie. Ludzie ci tak zajęci byli myślą o tym... Jak to oni będą rządzili Polską utworzoną przez nich pod skrzydłami Austrii, że nie mieli czasu zastanawiać się nad tym, jak ta Polska będzie wyglądała. Tu muszę powiedzieć, że spostrzeżenia moje, robione w ciągu całego mojego życia, a zwłaszcza w ciągu wielkiej wojny i konferencji pokojowej, nauczyły mnie, że nic tak nie przeszkadzało ludziom do właściwego rozumienia sprawy polskiej i do należytego w niej postępowania, jak zapatrzenie się w swoją osobistą rolę w przyszłej Polsce. Myśl o swojej władzy, o swoim znaczeniu, o swoim wreszcie majątku. Tymczasem, żeby wydobyć z bagna tak pogrążoną sprawę jak Polska, Trzeba było całą swoją myśl, całą swą energię jej oddać, a o sobie umieć zapomnieć. Jeżeli twierdzę z całą stanowczością, że my jedynie, nasz obóz, rozumieliśmy jako tako sprawę naszej ojczyzny, że nasze wysiłki pozwoliły skorzystać z przyjaznych warunków zewnętrznych i doprowadzić do pomyślnego rozwiązania, to nie dlatego, Żebym chciał sobie i swoim przepisywać jakiś geniusz wyjątkowy, jakieś niezwykłe jasnowidzenie. Te rzeczy nie trudno było widzieć i rozumieć, tylko trzeba było ku sprawie polskiej zwrócić całkowitą swoją myśl, swoją wolę i siły. Trzeba było myśleć o tym, jaka będzie Polska, a nie o tym, czym my. W Polsce będziemy. Polski się nie buduje ani dla siebie, ani dla swej partii, ani nawet dla swego pokolenia. Ona jest własnością nieskończonego szeregu pokoleń, które ją tworzyły i tworzyć będą, które stanowią naród. Tylko ten w wielkich przełomowych chwilach znajdzie właściwą drogę, kto ma poczucie odpowiedzialności względem tak pojętego narodu. Orientacja austriacka, skazana z góry na wielkie rozczarowania skutkiem nierozumienia roli Niemiec i ich stosunku do kwestii polskiej, występowała z tak wielkim hałasem, że ktoś nieświadomy mógłby ją uznać za górującą w Polsce. Obok niej, łącznie z nią, występowały jednostki z orientacją już wprost niemiecką budującą przyszłość Polski na związku z narodem, który postanowił bezwzględnie ją zniszczyć. Wszystko to wszakże stanowiło skromną mniejszość w Polsce, a do pewnego stopnia mniejszość w sensie konwencji wersalskiej 1919 roku. Naród w swej masie patrzył na Niemcy jak na najniebezpieczniejszego wroga. Można to było widzieć w roku 1910, w pięćsetną rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej, przy święceniu jej w Krakowie z okazji odsłonięcia pomnika ofiarowanego miastu przez Ignacego Paderewskiego. Wszystkie zakątki w Polsce się odezwały. Pomimo, że politycy galicyjscy starali się tę uroczystość niemiłą Wiedniowi do najskromniejszych sprowadzić rozmiarów, społeczeństwo całej naszej dzielnicy austriackiej silnie zamanifestowało swe stanowisko. Świeża pamięć tej manifestacji była najlepszym zaprzeczeniem twierdzeń, że całe społeczeństwo galicyjskie stoi po stronie państw centralnych. I tam właściwie orientacja była w znacznej mierze sztucznie narzucona. Czuli to jej twórcy i strzegli jej jak roślinę cieplarnianej, ma się rozumieć przy pomocy władz austriackich. Kiedy w roku 1913 u Tadeusza Cieńskiego w Pieniakach pod Brodami odbyła się poufna konferencja trójzaborowa, na której rozważaliśmy nasze zadania wobec możliwej wojny, na zajutrz w piśmie socjalistycznym. Znany publicysta Alarmował Austrię, że tam przeciw niej konspirowano. Te alarmy powtarzały się za lada pogłoską, że ktoś z nas przyjechał do Galicji. Nasz obóz, mając już pewność, że za nim stoi naród w ogromnej swej większości, spokojnie się przygotowywał do coraz wyraźniej zbliżającej się chwili wielkich rozstrzygnięć. W roku 1912 w Lwowie, w roku 1913 w Berlinie, wiosną zaś 1914 w Wiedniu odbyły się wielkie, tajne zjazdy trójzaborowe naszej organizacji. Poświęcone prawie wyłącznie ocenie położenia międzynarodowego, widoków otwierających się dla sprawy polskiej i ustaleniu linii, po której ma pójść nasze działanie od chwili wybuchu wojny. Ostatni z tych zjazdów, o którym wiadomości na szczęście fałszywe przedostały się do prasy wiedeńskiej, powziął uchwałę, że w wojnie już niedalekiej we wszystkich trzech zaborach idziemy stanowczo przeciw Niemcom. Ta forma uchwały była podyktowana ostrożnością ze względu na rodaków naszych w państwie austriackim. W wypadku przedostania się uchwały na zewnątrz Gdyby w niej było powiedziane przeciw Niemcom i Austrii, zrobiono by ich zdrajcami stanu, a oskarżenie by wnieśli pierwsi ich przeciwnicy polityczni w kraju. Bo tam już zaczęto działać bez żadnych skrupułów. Stali przeciw sobie wrogowie, których jak gdyby nic nie łączyło. Austria za dużo miała swoich ludzi w miejscowym społeczeństwie. Przywiązanie do niej jej przybranych siłą synów było najsilniejsze w chwili jej skon poprzedzającej. Kto głębiej wszakże umiał patrzeć w społeczeństwo Galicji, kto rozumiał jego duszę, ten wiedział, że nie jest to prowincja austriacka, jeno część Polski. Część trzecia. Wojna. Okres pierwszy. 1914-1917. Walka o zwycięstwo nad Niemcami. Rozdział pierwszy. Wojna i sprawa polska. Jeżeli wojna 1914-1918 roku była dla całego świata nieoczekiwaną, oszałamiającą katastrofą, to z naszego polskiego punktu widzenia stała się ona czymś przechodzącym granicę najśmielszych, najmniej realnych przypuszczeń. Nikt nie myślał, że w wojnie tej wezmą udział wszystkie wielkie mocarstwa świata, a obok nich cały szereg mniejszych państw i narodów, że będzie trwała z górą cztery lata i że padnie w niej blisko dziesięć milionów ofiar. Stąd też nikt nie mógł przewidzieć, że zburzy ona w tak wielkiej mierze ustrój gospodarczy świata i do takiego stopnia zniszczy bogactwo Europy. Gdy chodzi o Polskę, to komuż u nas mogłoby przyjść do głowy, że znajdujemy się w przededniu takiej wojny, w której jedno z mocarstw rozbiorczych będzie ubezwładnione, niezdolne do walki, Dwa zaś pozostałe będą miały przeciw sobie wszystkie inne wielkie mocarstwa. Kto mógłby pomyśleć, że na kongresie pokoju po tej wojnie wszystkie trzy mocarstwa, które rozebrały Polskę, będą nieobecne, a Polska będzie brała w nim udział. Taki cudowny wynik dała wojna w której z początku żaden z rządów mocarstw wojujących sprawy odbudowania państwa polskiego nie brał pod uwagę, w której wyraz kwestia Polska przez dłuższy czas nawet nie był wymawiany. Do Polaków zwracali się tylko dowódcy armii wojujących na ziemi polskiej. Źródła tego, co się stało, przede wszystkim należy szukać w polityce Niemiec która tak potężną przeciw sobie wywołała koalicję. Często w początku wojny powtarzałem, że gdyby Niemcy miały w XX stuleciu Bismarcka albo równego mu męża stanu, nigdy by nie doszło do wojny jednocześnie z Anglią i Rosją, mając jednego niewątpliwie przeciwnika – Francję. Byłyby zapewniły sobie neutralność albo Rosji, albo Anglii, w zależności od tego, co w swej polityce uważałyby za pilniejsze. Dla powstrzymania Rosji od wojny wystarczyło hamować zapędy Austrii na Bałkanach. Powstrzymać ją już w 1908 roku od aneksji Bośni i Hercegowiny, a przynajmniej od załatwienia tej sprawy tak niby sprytnie, a tak niezdarnie. Bardzo pacyfistycznie usposobionej Anglii mogły Niemcy w wojnę nie wciągać, prowadząc politykę oceanową w sposób mniej zaczepny, w mniej gwałtownym tempie powiększając kredyty morskie, mniej strasząc nawet inwazją na wyspę, wreszcie nie prowokując jej w ostatniej chwili pogwałceniem neutralności Belgii. Mądrzejsza polityka, nie ustępując nic z wielkich planów podbojowych, nie robiłaby wszystkiego naraz. Rozłożyłaby sobie tę wojnę na dwie. Załatwiłaby się najpierw z jednym z wymienionych dwóch państw, a po pewnym czasie z drugim. Wszystkie nieomal warunki do takiego załatwienia Niemcy posiadały. Gdyby im się to było udało, Polsce pozostałby los drobnego narodku w służbie najpierwszej potęgi świata. Drugim wielkim źródłem tego, co się stało, był potężny ostatnimi czasy rozwój pacyfizmu w Europie, który w Anglii stał się nawet wyznaniem wiary liberalnych kierowników nawy państwowej. Można cały tom złożyć z opinii pacyfistycznych, wypowiadanych przed wojną przez Asquita, Lloyd'a George'a, Haldneya, z ich mów, uspokajających opinie co do zamiarów Niemiec, przedstawiających je jako naród miłujący pokój i nie żywiący żadnych napastniczych zamiarów. Wszyscy pamiętamy rozpaczliwą, a przegraną ostatecznie walkę Lorda Roberta z opinią angielską o jego program uzbrojenia Anglii. W żadnym okresie dziejów nie było tyle, tak gęsto następujących jedna po drugiej wojen, co w okresie rozkwitu pacyfizmu w Europie. Zaćmił też on całą historię świata katastrofą wielkiej wojny europejskiej, ilością ofiar na polach bitew, faktów mordowania bezbronnej ludności cywilnej, rabunku mienia i planowego niszczenia owoców pracy ludzkiej. Okrucieństwem używanej broni, wreszcie, co nie najmniejsza, sumą wypowiedzianego kłamstwa. Rzymianie, którzy wcale nie byli najgłupszym narodem, mówili – chcesz mieć pokój? Przygotowuj wojnę. Europa od paru dziesiątków lat hałaśliwie przygotowywała pokój powszechny i doszła do powszechnej wojny – Największej, najstraszniejszej, jaką świat widział. Co najgorsza, iż zdaje się, że nauka wcale nie poskutkowała. Organizacje, które szerzyły propagandę pacyfistyczną, widocznie wcale nie poczuwają się do odpowiedzialności za tę wojnę i dalej w tym samym kierunku pracują. Tymczasem odpowiedzialność tu jest bardzo wyraźna. W dwóch zwłaszcza punktach. Po pierwsze, nastrój pacyfistyczny u przeciwników, zwłaszcza w Anglii, był jednym z głównych powodów, dla których Niemcy odważyły się wypowiedzieć wojnę. Powtórę, będące wynikiem akcji pacyfistów, niedostateczne przygotowanie Francji i całkowite, gdy mowa o Armii Lądowej, nieprzygotowanie Anglii sprawiło, że wojna tak długo trwała. Trzeba było we Francji kompletować uzbrojenie, a w Anglii tworzyć dopiero armię, gdy tymczasem na froncie mordowano ludzi po kilka tysięcy dziennie. Pacyfizm ostatnich czasów ma tę zasługę, że zapewnił milionom ludzi w pełni sił pokój wieczny. To mówię z ogólnoludzkiego punktu widzenia. Bo gdy chodzi o Polskę, to ona na tym wszystkim wygrała. Tylko w tak długiej wojnie sprawa polska, głęboko pogrzebana i zapomniana przez politykę europejską, mogła dojrzeć do całkowitego rozwiązania. Takiego rozwiązania nikt z nas na początku wojny nie przewidywał. Myśmy byli pewni, że wojna między Rosją a Niemcami jest prędzej czy później nieunikniona. Oczekiwaliśmy, że przy istniejących sojuszach będą w nią wciągnięte i niektóre inne państwa, ale takiego jej rozszerzenia się i takiego przebiegu nigdyśmy nie przypuszczali. Nie mieliśmy wątpliwości, że Polska prędzej czy później odzyska niepodległość – ale że rozwiązanie kwestii nie odbędzie się w paru aktach oddzielonych od siebie mniejszą lub większą przestrzenią czasu, że będzie ona rozstrzygnięta w jednym, wielkim akcie, że państwo polskie powstanie od razu na obszarze bardzo bliskim tego, któreśmy sobie jako cel postawili, o tym tylko marzyć było można. Powiedziałem już raz, że w społeczeństwie naszym za wielu jest takich, co w polityce chcieliby tylko zbierać. Orać zaś i siać nie chcą. Istotnie, odbudowanie Polski jest to żniwo bez odpowiedniego wysiłku z naszej strony. Ta praca, którąśmy włożyli w orkę i siew, wcale nie upoważniała do nadziei na plon tak wielki. Trzeba, żeby to u nas wiedziano, żeby rozumiano, iż na to, co mamy, dopiero trzeba zarobić. Muszę się przyznać, że kiedy w połowie lipca 1914 roku było już widoczne, że wybuch wojny jest kwestią tygodni, tylko nie wywołało to u mnie entuzjazmu. Ta wojna, mówiłem do przyjaciół, przychodzi dla nas o dobrych kilka lat za wcześnie. Za małośmy zrobili dla przygotowania do niej społeczeństwa i nieprzygotowany jest grunt dla sprawy polskiej za granicą. Cóż tu można zdobyć z pokoleniem tak mało rozumiejącym istotę sprawy polskiej, tak słabo posiadającym zmysł polityczny, tak wyzutym z politycznej energii? Jak można doprowadzić do poważnego rozstrzygnięcia kwestii, która jeszcze nie stoi wcale na porządku dziennym polityki międzynarodowej? Na dodatek tyle mamy żywiołów bezmózgich, a ruchliwych, które zrobią wszystko, co można, żeby popsuć sprawę. Z pobytu w Londynie i w Paryżu w ostatnich dwóch tygodniach przed wojną odniosłem wrażenie, że i tam opinia publiczna do wojny stojącej za progiem nie jest przygotowana. W Anglii wszyscy byli zajęci sprawą irlandzką. We Francji zaś nad wszystkim górowała sprawa zabójstwa Kalmeta przez panią Kailo. Siedziałem na tarasie Izby Gmin w towarzystwie paru posłów i jednego członka rządu. Czyż wy nie wiecie, zapytałem, że na kontynencie, lada chwila, wybuchnie Wielka Wojna? To jeszcze nie tak prędko, odpowiedziano mi z flegmą angielską, dziwiąc się, że my bierzemy rzecz tak poważnie. Ale tam istniał aparat państwowy i tam społeczeństwo miało swój rząd, który je podczas wojny prowadził. U nas zaś wszystko polegało na dobrowolnych wysiłkach, a przy niedostatecznej organizacji opinii pozostawało otwarte pole dla wszelkiej inicjatywy, choćby najmniej powołanej, choćby nic wspólnego nie mającej z dążeniami narodu. Trzeba jasno sobie zdać sprawę z tego, że poprzedzające wojnę dziesięciolecie, któremu poświęciłem część drugą tej pracy, było okresem walki o samoistność polityki polskiej. Chcąc zdobyć niepodległość Polski, trzeba było przedtem zdobyć niepodległość polskiej polityki. Trzeba było zorganizować politykę niezależną od jakichkolwiek obcych wpływów. Zarówno od wpływów tego, czy innego państwa, jak od międzynarodowych. Zresztą, mówiąc nawiasem, wpływy międzynarodowe zazwyczaj także służą interesom jakiegoś jednego narodu, który ma przewagę w danej organizacji międzynarodowej. Najlepszym tego przykładem socjalna demokracja ze swoim hasłem Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Przewagę nad organizacjami wszystkich krajów miała socjalna demokracja niemiecka i zużytkowała swój wpływ na rzecz interesów niemieckich, co się najjaskrawiej uwydatniło podczas wojny. Trzeba było również zabezpieczyć politykę naszą od inwazji interesów partykularnych, które by ją musiały odprowadzić od głównego celu. Nasza literatura polityczna w ciągu tego okresu jest pełna odgłosów tej walki. Usiłowaliśmy